Radek Czajka jest programistą, autorem strony stratakazika.pl, działaczem ruchu na rzecz otwartej kultury. Tu Wiki Słuchacie Wiki e, Tak, jestem pracownikiem. akcji, natomiast stratakazika jest moim prywatnym zdrowiem projektem. E, nie ma nic wspólnego z fundacją. Dla tych, którzy strony jeszcze nie widzieli, jest to taki żart. Polega to na tym, że, ponieważ jak wiemy, każda nieautoryzowana kopia płyty powoduje stratę wysokości ceny detalicznej. więc wrzuciłem płytę chora kultu na swój serwer, uruchomiłem skrypt, który ją kupował w i naliczam tę stratę, którą będę i patrzyłem, jak odbiednieje. Nie mam sobie nic do tak. To nie jest żadna złośliwość pod jego osobistym adresem. o no, to znaczy, że coś się we mnie przelało podczas całej tej afery wokół płyty Hura, I zdaje się, Jurek Owsiak powiedział, że skopiowanie płyty czy ściągnięcie z internetu to jest tak samo, jakby wybić szybę w samochodzie i zabrać płytę z siedzenia. Nie, nie jest to pierwszy przypadek, kiedy słyszeliśmy, kłopatę samochodową na pewno ale wydaje mi się, że w tym momencie szczególnie absurdalna. I zacząłem się zastanawiać, o, coś się nie odniósł. Co to są właściwie te straty, które... które, które, które, które, które powodujemy u artystów? Jak, jak głęboko absurdalne rzeczy nam się... Tak się każe przyjmować za, za oczywiste i inne czego. I zacząłem się zastanawiać. E, mm, zacząłem się zastanawiać, jak, w jaki sposób działa taka strata. Gdybyśmy się wszyscy wzięli razem i zaczęli e, kopiować muzykę na świecie, to jak szybko moglibyśmy doprowadzić do z całego świata? Gdyby każdy na świecie codziennie skopiował sobie trzy nowe płyty i je przysłuchał, to czy byłaby to globalna katastrofa ekonomiczna? Kiedy tą samą myśl przedstawił Rob Wright w swojej powieści Year Zero, gdzie ten pomysł jest wzbogacony o kosmitów, którzy słuchają ziemskiej muzyki i w związku z tym my nic o tym nie wiemy, one nas na kosmiczne kwoty i to jest z tego ogromny problem. Więc, więc jest na ta myśl, tak? jak, jak głęboki absurd i w tym, w tym automatycznym zaliczaniu tego, że potrafimy bardzo szybko przesyłać sobie treści kultury, jako stratę. Tak, to, że, to, że potrafimy szybko, że informacje, automatycznie, czy, aha, to jest w tak razie czyjaś strata, to, że ja mogę przesyłać sobie muzyki, ktoś na tym traci, I doszedłem do wniosku, że chyba nasze myślenie jest obezwładnione przez, przez, przez, przez egzemplarza, wyjdzie egzemplarza które oczywiście było aktualne w czasach, kiedy publikowaliśmy książki, czytawaliśmy księgami, na jakich tylko płyty był i, i było to jakby konieczne do tego, żeby dostać się do tej kultury. Natomiast teraz w wielu miejscach jest nieaktualne. Natomiast wtedy sprawia, że w wielu miejscach, gdzie egzemplarze zdecydowanie już nie występują, tak jak w bibliotece internetowej na przykład, ciągle zaczyna nam się myśleć o egzemplarzach. Wiadomo, ja to może nie ma sensu pytać o nakład książki w wolnych lekturach, ale w dalszym ciągu mówimy na przykład o kupowaniu e-booków. Jak mówimy o kupowaniu e-booków, często mówimy nawet o pożyczaniu e-booków. Że ktoś może e-booka wypożyczyć, tak jakby musiał gdzieś komuś oddać, bo zabraknie iść na półce. Jestem przekonany, że gdzieś na świecie ktoś pracuje nad na jakąś funkcją, która sprawi, że w e-bookach będą żółtłe kartki i wypadały w jakimś czasie, żeby żeby się odpowiednio starzał, starzał, star star star tak jak tak Więc co? Co tak naprawdę nabywamy na własność, kiedy, kiedy mówimy, że kupujemy e-booka? Tak? Idziemy do księgami internetowej, płacimy jakąś e kwotę, zaczniemy śpić. Co nabywaliśmy na własność? Czy mamy kopię? Kopię wykonujemy sobie wszyscy cały czas. Za tak? każdym razem, kiedy rzucamy książkę na swoje urządzenie, na swój czytnik, kiedy kopujemy na taki zewnętrzny dysk, nawet kiedy uruchamiamy program, żeby czytać tę książkę, też kopujemy ją do pamięci komputera. Więc e, skopia nie jest tym czymś super cennym, co, e, co nabywamy. Spotkałem się z, z koncepcją, że próbujemy że kupujemy rodzaju licencję na przeczytanie książki, tak? że dostajemy jakiś nożnik wraz z pozwoleniem na, na to, żebyśmy mogli ją przeczytać, ale nie potrzebujemy mniejszego pozwolenia, żeby czytać książkę. Tak, kiedy mamy książkę w ręku, prawo mówi prosto, bez że twórcy wolno korzystać z tej książki dla własnego użytku. Kiedy kupujemy bugas nie dostajemy do niego żadnych dodatkowych uprawnień poza tymi, które i tak mamy yy, yy, jawnie wpisane w prawo. Tak? Więc yy, tak naprawdę płacimy po prostu za, za to krewną ten plik udostępnień. Płacimy za usługę udostępnienia. Ta usługa jest na monopolem. W ja związku z tym trzeba za nią władzieć, ale z jakiegoś powodu to w ciągu wyobrażamy sobie, że to, że kupiliśmy tego puka, sprawia, że właśnie kupiliśmy coś, czyli nabyliśmy i teraz coś mamy na własność. I mi się wydaje, że ten sam wnętrze egzemplarza e, sprawia, że automatycznie zakładamy, że fakt, że kopiowanie, że kupowanie egzemplarzy, produkcja, dystrybucja, nabywanie płyt, step papieru, że, że to przestało być koniecznym warunkiem dostępu do kultury, automatycznie trafiujemy w stratę. Nie ma egzemplarza, czyli jest strata. To jest, to jest kratka z filmu Legalnej Kultury, gdzie jest pokazane, jak właśnie ratujemy artystę przed śmiercią głodową, kupując, kupując jakiś, jakiś egzemplarz jakiegoś utworu. I to jest jakby ten podstawowy podstawowa działalność kulturowa. Egzemplarz tymczasem nie jest w tej chwili potrzebny do słuchania muzyki. I lęk, że, to, nie, że to, jest, to jest dość kluczowe. To znaczy zmieniła się rola tej płyty kompaktowej czy płyty z filmem. To już nie jest coś, co jest no, to, to nie jest okno na świat, to nie jest okno do kultury, to nie jest coś takiego, że jak nie kupimy tej płyty, to nie będziemy mieli dostępu do kultury. Tak, z, tego, z tego warunku dostępu płyta stała się rodzajem gadżetu. Napierzemy taki sam jak koszulka z nas zespołu czy plakat, który kupić. Tak, ludzie kupują te płyty, bo fajnie jest jakieś na ścianie, czyli to znajomi zobaczą i prawdopodobnie większość ludzi, którzy, ma, ma którzy mają te płyty, sam mam trochę płyt, nie sięgam po nie, bo nie mam takiej potrzeby. Tak, jak chcę posłuchać muzyki, to nie wstaję nigdy do ściany, nie, nie biorę płyty z półki, nie wkładam jej do urządzenia, którego zresztą nie mam, żeby tworzyć tę płytę. Jest płyta płytę jest gadżetem i egzemplarz nie jest potrzebny. Co jest potrzebne? Wydaje mi się, że to, co jest potrzebne do słuchania muzyki, to jest kontakt z innymi ludźmi. Ten piękny budynek, który tutaj widać, to jest akademik Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy i Góry. Kiedy się do niego wprowadzałem już dekadę temu, to był ostatni dni września, wprowadziło się tam, nas, zdaje się, osiem osób, które się jeszcze zupełnie nie znały na piętrze. My mieliśmy osiem osób, więc były już dwa stoły do brydza. Kolejna rzecz, którą było zrobić, to zorientowaliśmy się, że nie mamy żadnej sieci założonej. Więc kładąc kable na parapetach za nami, rozkrochowiliśmy sobie sami do sieć. i oczywiście udostępniliśmy wszystko, co mieliśmy na dyska tej sieci. Potem, kiedy bywałem w innych radynikach, widziałem, że tam mają znacznie większe te sieci rozbudowane na dużo więcej ludzi, którzy się jeszcze bardziej nie znają niż my. My się oczywiście poznaliśmy. I oczywiście wszyscy spędzaliśmy długie godziny grzebiąc w swoich, swoich kolekcjach, rozmawiając o nich i w ten sposób e, odkrywając różne nowe gatunki, różne nowe zespoły, nowe pusty, w których wcześniej nie zetknęliśmy. I wydaje mi się, że to też jest istotne, że sieć jest, zapewnia to swobodę odkrywania nowych rzeczy, które nie daje nam reklama, sklep z i Kontakt z innymi ludźmi jest tutaj kluczowy. I to jest wykres, to jest który się pojawia w książce Filipa Dzielenie się, którą Fundacja Nowoczesna Polska opublikowała w Stanach po to pokazuje, że sieci wymiany, to chodzi zresztą w badaniach, że głównie małe sieci wymiany zapewniają znacznie większą różnorodność kulturową. To znaczy znacznie więcej treści dociera do szerokiego okręgu odbiorców. Nie tylko nie tylko wąski zakres hitów, ale ale, ale, ale znacznie, znacznie łatwiej się przebić, yy, przebić z jakimś utworem yy, taką nieformalną drogą niż trafić yy, do tej ciszej czołówki, która jest reklamowana i ustawiana na Google, bez bezcelowo w sklepach. I ta sieć, ta wiewiana to jest coś, za co ja jestem skłonny płacić, to też nie chodzi o cenę. Ja nie jestem może jakimś wielkim togaczem, jestem pracownikiem na pozarządowej, ale mamy jakieś pieniądze na kulturę. Tak? Ile do kina wydaje tam 30 zł. Idę na koniec, czasem zostawiam tam ponownie 200 zł. Ceny są nie, nie niskie, ale ja, ja na to mnie stać. Więc ja chętnie wydam pieniądze na kulturę i, i oczywiście zależy na tym, żeby to trafiało do tych ludzi, którzy wkładają w kulturę swoją pracę. Natomiast wydaje mi się, że musimy się uwolnić do tego praktycznego egzemplarza, żebyśmy mogli racjonalnie porozmawiać o tym, w jaki sposób pieniądze mają trafić tam, gdzie, tam, gdzie powinny trafić. Bo nie mam problemu z tym, że mam płacić. Mam problem wtedy, kiedy ktoś mi mówi, że, że kultura ma polegać na tym, że mi się nie wolno z kimś dzielić. to jest zaprzeczenie, zaprzeczenie kultury. Także wydaje mi się, że jest takim istotnym spostrzeżeniem, że w świecie cyfrowym egzemplarz umarł. Mamy sieć w której krąży informacja. To jest, jeśli ktoś nam coś mówi o kulturze, to myślę, że warto poświęcić się rozknąć to, co nam mówi, o kupowaniu kultury, o, o tym. O, o samochodach, który, którymi ktoś jeździ za darmo, i tak dalej. Zastanowić się, czy on nie jest w, w tym świecie, w którym wydaje mi się, że na 10 tle jest ten egzemplarz. Ten egzemplarz był częścią świata dystrybucji analogowej. Dziękuję bardzo. Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradia.